Zapraszam na autorski cykl rejetonów. Z autaju widać więcej. Tajemnice i zagadki Rosji według Wojciecha Grzelaka. Na autaju, podobnie zresztą jak w całej Syberii, Trudno znaleźć zabytki takie do wyobrażenia, których jesteśmy przyzwyczajeni w Europie, czyli przede wszystkim jakieś interesujące budowle z dawnych epok. Jeśli chodzi o zabytki architektury, to właściwie pojawiają się dopiero one w końcu XVIII wieku wraz z rosyjską kolonizacją w Syberii, a z wcześniejszych czasów ponieważ kraina tę zamieszkiwały głównie ludy, ludy koczownicze, praktycznie nie ma zachowanych żadnych budowli. Nie oznacza to jednak, że brak świadectw działalności człowieka sprzed wielu wieków, a nawet wielu tysiącleci. Przede wszystkim są to kurhany, których wielka obfitość występuje, zarówno na Autaju, jak w Hakasi, czy też Tuwie, ale także inne obiekty, megality, kamienne rzeźby, tak zwane baby, czy też pałtajsko kezery. Choć, choć nazwa baba sugeruje wiadome skojarzenia, faktycznie są to wyobrażenia najczęściej pomniki wyobrażenia wąsatych wojowników. E, tu pochodzenie słowa baba e, jest języka tureckiego wzięte e, oznaczające właśnie przodka ojca. E, znajdują się bardzo ciekawe i do końca nierozszyfrowane e, tak zwane jelenie kamienie, e, dziwne konfiguracje kamienne, e, rozmaite stelle kamienne, a także mnóstwo, mnóstwo rysunków na skalę. Te petroglify od dawna przyciągały zainteresowanie uczonych, ale zbadano ich naprawdę niewielką część. Są skupiska, są miejsca, a takich miejsc jest na samym terenie Autaju co najmniej kilkanaście, gdzie rysunki te można liczyć w tysiącach. Przy czym oczywiście nie wszystkie z nich zostały odkryte, nie wszystkie z nich zostały opisane, skatalogowane. Niegdyś próbowano skały z rysunkami przenosić do muzeów rosyjskich, dość nieodległym od auta ale w późniejszym czasie Wynaleziono inną technikę kopiowania tych rysunków na papier. Nie oznacza to jednak, że oczywiście e, starożytne rysunki skalne nie są dewastowane. Bywają turyści, którzy zabierają sobie na pamiątkę kawałek skał. przez kilkudziesięciu wieków e, niektóre skały niszczają w sposób. Takich skupisk y, y, świadczących o tym, że wiele, wiele wieków temu y, ludzie na utaju stawiali świat swojej działalności y, jest naprawdę dużo, ale być może najciekawsze z nich znajduje się nad rzeką Czują. Y, nosi nazwę Kaubaktas, co oznacza w przekładzie autańskiego skała, łyżka. Znajduje się nieopodal drogi wiodącej z Nowosybirska aż do granicy mongolskiej. Droga ta nazywa się właśnie od y, rzeki, na którą prowadzi ostatni odcinek Czujskim Trakt. Jest to w ogóle y, przedziwna kraina, według Altajczyków, kraina mężczyzna. Kałbaktarz y, znany, jest znany z archeologą. Y, rysunki w których doliczono tam ponad 5000 tysięcy rysunki naskalne, naskalne, pochodzą z dawnych epok e, i miejsce to, jako miejsce swoistego kultu, funkcjonowało być może nawet 8 datowane na tysiącleci. Datowanie najstarszych rysunków jest doprawdy trudne i nie do końca jeszcze e, naukowcy ustalili, z jakiego okresu pochodzą e, najstarsze z metroglifu. W każdym razie od epoki neolitu po X wiek naszej ery ludzie, przedstawiciele różnych ludów wędrujących w tym czasie przez autę spotykali się w tym miejscu na ale że są dość, dość tajemniczych no, obrzędach. Najstarsze rysunki z Kaubaktaszu przedstawiają jelenie, przedstawiają kozły. Są to monumentalne rysunki się 2 dwóch metrów. Młodsze już ze brązu cechuje spora rozmaitość. Można znaleźć wśród nich wojowników uzbrojonych w maczuki i kopie, jakieś fantastyczne wyobrażenia drapieżników, węże, woły juczne, a nawet wozy. Najmłodsze sceny przedstawiają polowania. Są też napisy wykonane tajemniczym alfabetem, który na pierwszy oka przypomina runy używane przez wikingów. To jest zresztą bardzo ciekawa historia związków Autaju ze Skandynawią, która przetrwała w legendach nawet współczesnych mieszkańców Autaju, ale może o tym raz. Teraz chciałbym powiedzieć przede wszystkim o najciekawszym rysunku uroczyska Kaubaktash, o bestii z Kałbak. Jest to wyobrażenie e, dziwnego monstrum. E, no, niektórzy turyści z, z e, pewnym swoistym poczuciem e, humoru żartują, że, że jest to po prostu rosyjski kodwaśka waśka z syberyjskiego pieca. E, rzeczywiście tu w e, tego dziwnego stwora jest taki dość puszysty, bym powiedział. E, faktycznie jednak e, przedstawianie to wyobraża potwora z otwartą paszczą, e, przedziwnym ogonem, czającego się jakby do skoku e, na e, nad człowieka, który znajduje się Poniżej. Jest tam i wyobrażenie na skalę ludzi, ale także stojąc w tym miejscu, w centralnej części tego uroczyska, stoi się jakby poniżej tego przedziwnego rysunku. Yy, naukowcy spierają się, yy, czym może być ta, te, ten potwór, Niektórzy dopatrują się w nim e, demora z chińskiej, zwanego Tao ji e, według e, mitów chińskich. E, być może jest to inny chiński potwór Junji, e, który z kolei był po, podobny do szlatego tygrysa. E, niektórzy uważają, że e, jest to wyobrażenie e, ducha e, Kyrgyutła, to jest takie dziwadło towarzyszące szamanom w ich pozaświatowych wędrówkach. Jest on zresztą sprzymierzeńcem e, szamanów, odpędza podczas ich pojedynków w zaświatach e, duchy utrudniające e, podróż przez niewidzialne kraje. W tym miejscu, gdzie znajduje się wyobrażenie bestii paktas, e, składano w dawnych czasach ofiary. Ale wydrążono Nieckę. Znajdują się tam nawet specjalne roby do odprowadzania krwi. Rzecz w tym, że kiedy we wrześniu 2003 roku Autaj nawiedziło silne trzęsienie ziemi, wzgórze położony położone stosunkowo blisko epicentrum uległo zmianie. Część kamieni pokrywających szczyt wzdłuża osunęła się, niektóre głazy wynęły aż do rzeki. Część rysunków nastalnych przepadła, ale za to ta katastrofa odsłoniła inne rysunki, Być może nie ma w nich nic szczególnego. Powtarzają się motywy dziwnych wyobrażeń dziwnych ludzi w takich dość osobliwych nakryciach głowy w kształcie grzyba w jakichś ogonach interpretowanych jako maczugi, czynianie nieznanego przeznaczenia. Rzecz jednak w tym, że e, przemodelowaniu uległ, uległa centralna część e, tego miejsca, ta właśnie z wyobrażeniem bestii. E, trudno powiedzieć, na czym ta zmiana polega. E, jednak e, Centralne, centralna skała z przedstawieniem bestii e, została ulokowana tak, że w tej chwili przypomina to jakiś dziwny e, ołtarz. E, wyczuwalna jest wyraźnie energia, moc płynąca z tego miejsca. No Według tubylców nie jest to za dobra energia. E, rzeczywiście doznaje się bardzo osobliwych e, wrażeń, stojąc przed e, prostopadłą ścianą, zamykającą tą platformę ofiarną właśnie tuż poniżej tego pyska, wyobrażonej w kamieniu bestii, która szczerzy zęby właśnie w kierunku osoby stojącej tuż pod W tym miejscu czuwa się jakiś dziwny zawrót głowy czasem, czasem ma się wrażenie, że, że skała to faluje. Być może zresztą tąpnięcia, które od chwili tego ogromnego trzęsienia ziemi właściwie jeszcze co jakiś czas dość często nawiedzają autaj. Sam rysunek bestii to jest, że ciekawa stał się w tym momencie o wiele bardziej wyraźny. Przedtem przewodnicy polewali go wodą, żeby uzyskać wyrazistość linii. Sam rysunek jakby stał się o wiele wyraźniejszy niż był kilka lat. Od kilku lat również okoliczni mieszkańcy zamieszkali w pobliżu uroczystka Kaubaktasz. Doznają dziwnego i niebezpostawnego niepokoju. Chodzi zwłaszcza o wieśniaków zamieszkałych we wsi Jodro od kałbak aż udzielił ją 12 km, Którzy od czasu czasu obserwują jakieś dziwne zwierzę, trudne zepsu do opisania, przyczynającego do psa. Słyszą, no są dziwne hałasy, a na drewnianych ścianach ich pojawiają się przedziwne głębienia, no, przypominające po prostu ślady, jak, to, jak się przy nich jak wspomniałem wzdłuż Traku Czujskiego płynie rzeka Czuja, zresztą w tym miejscu wyjątkowo malownicza. Rzeka ta przyciąga amatorów sportu wodnych. Stoskowo niedaleko uroczyska znajduje się próg rzeczny w nazwie Bechemot. Bardzo niebezpieczny próg. Rzecz jednak w tym, że od kilku lat utonięcia w tym miejscu zdarzają się w zasadzie, darne, tak jak rzeka, na potrzebowała ofiar. To samo dzieje się zresztą z kierowcami przemierzającymi e, trakt czujskim. E, rzeczywiście ten odcinek jest pełen e, bardzo otwórz tak. Kilku kierowców, e, którzy muszli żyć, utrzymuje, że tuż przez, przed katastrofą jest nieprzyjał. nieprzyjał. E, e. Trzeba dodać jeszcze, że, że kilka lat temu e, na uroczysku Kaubagdash składano aby ofiary. To może byłoby tyle. Program Wojciech Grzelaka przygotowała infra dla Radia Wolna Media.